Dla wielu Rosjan, zwłaszcza dla tak prawicy rosyjskiej. Kwestia tego zasadniczego zwrotu w polityce kresowej, w szczególności w polskiej, jest przy wszystkim innym i jeszcze kwestią dumy narodowej. Tak się oni zrośli z wytworzonym przez biurokrację złudzeniem, że cały obszar państwa jest naprawdę Rosją, że wszystkie podwładne jej ludy, to podrzędni inorodcy, żyjący w cieniu potęgi i kultury rosyjskiej. Iż odwrót w polityce kresowej równa się dla nich narodowej hańbie. Tę fałszywą dumę rząd dzisiejszy podtrzymuje i wzmacnia, widząc w niej dla siebie najlepsze oparcie. Niewątpliwie, o ile ktoś solidaryzował się zupełnie z polityką kresową rządu, o ile na niej budował wielkość Rosji i nie widział niebezpieczeństw, do których ona prowadzi, to zredukowanie stanowiska rosyjskiego na kresach do roli skromniejszej musi jego dumę drażnić. Jakkolwiek więcej winna była być podrażnioną po Mugdenie i Cusimie. Ale temu, kto rozumie, do czego ta polityka prowadzi, kto pragnie istotnie odrodzenia narodu i państwa, duma narodowa właśnie może podyktować zrzeczenie się ucisku i rusyfikacji obcych narodowości i powołanie ich do wspólnej pracy dla wspólnego, wielkiego państwa. Uzasadniona duma narodowa, poczucie narodowej godności i nawet szerokie narodowe ambicje w granicach możliwych do urzeczywistnienia są niezbędnymi czynnikami patriotyzmu wielkiego narodu i nawet warunkami jego użyteczności dla sprawy ogólnoludzkiego postępu. Te zalety znamionowały zawsze narody żywotne w dobie ich wzrostu i rozkwitu. Ale chorobliwa megalomania, żyjąca złudzeniami i halucynacjami, była zawsze rysem narodów zbliżających się do upadku. Popychała je ona do aktów samobójczych i do bezmyślnego, nieprzenoszącego im pożytku niszczenia cudzego dobra, czyniła je szkodnikami ludzkości. Taką właśnie megalomanię widzimy w poglądach szowinistycznych żywiołów rosyjskich na kwestię polską. Tymczasem od stosunku Rosji do kwestii polskiej w znacznej mierze jej własna przyszłość zależy. Jednym z najgłówniejszych zagadnień państwowych jest to, czy Rosja Pójdzie w tej kwestii za wskazaniami ciasnego nacjonalizmu wielkoruskiego, interesów biurokracji, podszywających się pod interesy narodu i państwa, wreszcie polityki berlińskiej. Czy też wejdzie w nową drogę rozwoju sił społecznych, sił zarówno narodu rosyjskiego, jak innych w skład państwa wchodzących, a wraz z nim szerokiej polityki imperialistycznej z konieczności słowiańskiej. Zależnie od tego Rosja może być potężnym państwem i pierwszorzędnym czynnikiem polityki międzynarodowej albo też rozkładającym się stopniowo ustrojem niezdolnym do samodzielnej polityki zewnętrznej, zamieniającym się coraz bardziej w sferę interesów niemieckich. Wreszcie kto wie, czy nie skazanym na to, żeby z czasem zostać państwem naprawdę wielkoruskim, to jest sprowadzonym do granic wielkoruskiego szczepu. Część piąta. Polityka polska od upadku ostatniego powstania. Rozdział pierwszy. Romantyzm polityczny i polityka ugodowa. W żadnym bodaj kraju nie przetrwała tak długo jak w Polsce spuścizna polityczna pierwszej połowy XIX stulecia. Wiara w panowanie sprawiedliwości w stosunkach między narodami, w skuteczność dochodzenia swych praw słusznych przed bezstronną opinią europejską, określanie faktów historycznych jako zbrodni i krzywd, przekonanie o ostatecznym zwycięstwie słusznej sprawy, nieliczenie się z realnym ustosunkowaniem sił w życiu międzynarodowym i niezrozumienie, że obrót każdej sprawy od wypadkowej tych sił przede wszystkim zależy. To opieranie widoków politycznych na czysto iluzorycznych podstawach, a wraz z niem skłonność do podejmowania działań politycznych bez ścisłego określenia celu i obliczenia środków, nazwano romantyzmem politycznym. Na jego tak długie panowanie w Polsce wpłynęło przede wszystkim niezwykle położenie ojczyzny, Kontrast między świetną przeszłością a teraźniejszością najbardziej upośledzonego w Europie narodu. Budowa wewnętrzna społeczeństwa polskiego, sprawiająca, że polityka jego znajdowała się prawie wyłącznie w rękach warstwy szlacheckiej, mającej sporo dobrych tradycji, ale mało zahartowanej w walkach życia praktycznego. Młodzieńczość kulturalna społeczeństwa i wynikająca z niej pewna naiwność, Biorąca na serio rozmaite polityczne faconde de parler, pod którymi się zupełnie inna treść ukrywa, brak praktyki politycznej wskutek nieposiadania własnego państwa, wreszcie świetna poezja polska, która dosięgła najwyższego rozkwitu po upadku państwa, a której główną osią moralną była idea wolności ojczyzny. Jakkolwiek najważniejsze akty polityki polskiej, powstania i udziału Polaków w wojnach napoleońskich, były oparte na rachubach realnych, co prawda bardzo nieściśle przeprowadzonych, to jednak romantyzm polityczny wycisnął na nich wyraźnie swe piętno. Cel, w który naród był zapatrzony, odbudowanie niepodległej Polski, tak pochłaniał jego świadomość, że uwaga nie dość się zatrzymywała na warunkach, w których podejmowano walkę. Nie było równowagi między uczuciem narodowym a rozumem politycznym. Ostatnim ogniwem tego łańcucha, prób odzyskania własnego państwa było powstanie 1863 64 roku. Na zewnątrz uznano je za ostateczne bankructwo sprawy polskiej. Na wewnątrz zaś za zakończenie pierwszego okresu historii porozbiorowej, okresu walk o niepodległość. Naród zrezygnował z tych walk. Postanowił pogodzić się ze swym położeniem, z przynależnością do trzech państw obcych i pracować tylko nad zachowaniem swej odrębności narodowej, nad rozwojem polskiej kultury. Lata popowstaniowe były latami silnej reakcji przeciw romantyzmowi politycznemu, reakcji, jak zwykle w takich razach bywa, ciasnej i jednostronnej. W najważniejszej części Polski, w tej, która była głównym terenem powstania, w Królestwie Polskim, rozwój przemysłowy kraju zaczął wyprowadzać na widownię formującą się szybko warstwę przemysłowego mieszczaństwa, która prędko poczuła w sobie ambicje do odegrania pierwszej roli w życiu narodu. Młoda publicystyka i literatura wkrótce po powstaniu występuje w tonie silnie bojowym w imię ideałów demokratyczno-mieszczańskich. Wypowiada ona walkę romantyzmowi politycznemu w imię pracy ekonomicznej, kulturalnej, pracy u podstaw, robiąc z niej program nazwany programem pracy organicznej. Z drugiej zaś strony walczy ze szlachetczyzną, z tradycjami przeszłości, z klerykalizmem, nawet z religią w imię wolnej myśli, nowoczesnej nauki, postępu, zasad demokratycznych. Ten ruch, nazwany pozytywizmem warszawskim nie przeciwstawia polityce dawnych pokoleń żadnej nowej. Jeno się zupełnie polityki wyrzeka.